Ja raz, raz, dwa, raz, dwa Raz, dwa Ogrody Okej okay. Nie wiem jak powinien brzmieć taki numer Myślę, że mogę cię mieć, w sumie czuję Znów rozmawiamy przez sieć, bo nie lubię Patrzeć ci w oczy kiedy chcę, a nie umiem Przewóza jak Draco Malfoy, młoda tu Halko Jestem tam gdzie zawsze kluczyki pod wycieraczką Wszyscy na mnie patrzą, jebani się gapią Rozmawiamy z mamą, bardzo tęsknimy za tatą Obok przelatuje patrol Dzisiaj moje demony tańczą Dziwnie się z tym czuję, kurwa ty na pewno znasz to Pierdalony smutek, wszyscy żygamy abstrakcją Jebie z cała chata, jak nagrywam na ogrody nowy numer Wczoraj bujaliśmy tłumem, dzisiaj palimy na spółę To właśnie kurwa jest szacunek Nie wiem co to wizerunek Jestem z sobą Wiem, że moi nie zawiodą Się nie boję, że jest źle co jest z tobą Każę wszystkim podnieść łeb, daję słowo Zrobię wszystko, aby zacząć to na nowo Przelidziam ogromną sumę, to ostatni pocałunek Przelewy wyso po albumie, ale to prywatny strumień Chowam bułę do kieszeni, to ratunek Znowu zmieniamy meldunek, leci karna posterunek Czuję, że mnie nie rozumiesz Ale mimo wszystko czuję, że mogę ci dać coś Gdy mikrofony wyłączą się i światła pogasną Pokażę ci ogień, chyba że nauczysz zasnąć mnie Czuję, że mnie nie rozumiesz Ale mimo wszystko czuję, że mogę ci dać coś Gdy mikrofony wyłączą się i światła pogasną Pokażę ci ogień, chyba że nauczysz zasnąć mnie ale mimo wszystko czuję, że mogę ci dać coś Gdy mikrofony wyłączą się i światła pogasną Pokażę ci ogień, chyba że nauczysz zasnąć mnie Cztery bani w dzisiaj muszę się pocieszyć I nawet mnie podnieca, kiedy mówisz do mnie nie pij Myślę o tym nie pisz, ale słuchają kobiety I patrzą na koncertach na mnie jak jebane sępy Podwójne wydechy, gaz, podłoga, spory przepych Patrzę oczami gówniarza, co pod sklepem ja rapety I chyba cię nie zawiodłem, młody, co? I chyba cię nie zawiodłem. Wszędzie widzę zło, bałem się że masz podobnie. Szary blok, tam gdzie zawsze ktoś się w oknie. Spore bagno, wszystkie decyzje pochopne.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 Dać coś, gdy mikrofony wyłączą się i światła pogasną Pokażę ci ogień, chyba że nauczysz zasnąć mnie